Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my roczne strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 20 maja 2015 roku, słuchacie właśnie 34. nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie dyktafonu wita się z Wami Szymas. Zaczniemy już <trycyjnie> tradycyjnie takim krótkim wstępniakiem i no właśnie czymś rodzaju genezy podcastu, Rzeczywiście, tradycyjnie, tak co tydzień my tradycyjnie, tradycyjnie, to już się staje takim stałym elementem nawiązanego podcastu. Więc jeżeli słuchaliście ostatniej zajawki, to prawdopodobnie spodziewaliście się, że będzie tutaj dzisiaj dwóch rozmówców, znaczy przynajmniej jakiś tam jeden gość. I rzeczywiście taki był plan. Plan był taki, by omówić pewien film ze skórą, Skóra zasugerował to już jakiś czas temu, już jakiś dłuższy czas temu, bodajże chwilę przed Pyrkonem. Odezwał się do mnie i początkowo przyklasnąłem temu pomysłowi, ale no, jednak z małym dystansem do tego podszedłem, bo po prostu nie miałem czasu. W końcu od Pyrkonu, bo od Pyrkonu od Wielkanocy, ja co tydzień miałem jakiś wyjazd, konferencję, konwent, piknik naukowy jakieś tam inne zebranie, katedry, coś tam, coś tam, tydzień w tydzień. I też od Wielkanocy mam trochę problemów osobistych, rodzinnych, które też pochłaniają strasznie dużo siły i strasznie dużo czasu. Dlatego początkowo nie miałem dużego parcia, poza tym potrzebna mi była bardzo dobra kopia tego filmu. Skóra już mi zwrócił uwagę na to, że jakość tym razem odgrywa sporą rolę. Dotarcie do takiej kopii też troszkę mi zajęło i w końcu jakiś czas temu się udało. Odezwałem się do skóry mailowo, skoro jednak nie odpisał, dlatego już w tej ostatniej zajawce zdałem sobie takie małe wyjście awaryjne, bo uznałem, że kurczę może jednak nie damy rady tego nagrać, no i rzeczywiście niestety się nie udało. Skóra mi nie odpisał ani na tamtą wiadomość, ani na drugą wiadomość. Dzisiaj wysłałem mu trzecią. Właściwie to wczoraj, jeżeli słuchacie mnie w sobotę. Mam nadzieję, że w końcu się odezwie. Skóra, jeżeli mnie słuchasz... Czy ja rozumiem, że pewnie, nie wiem, w jednej ręce trzymasz coś do jedzenia, w drugiej kamerę i że nie za bardzo masz jak sprawdzić pocztę, ale no weź może mi w końcu odpisz, co? I może <śmiech> nagrajmy to. Będzie z głowy. I... No niestety to właśnie nie wyjdzie tym razem, ale dałem sobie tę awaryjną furtkę, wyjście bezpieczeństwa i wspomniałem o tym, że być może zabiorę Was na Roztocze. Groza i Roztocze, wiadomo, chodzi o projekt Horror na Roztoczu. O tym projekcie wspomniałem już w podcaście poświęconym konferencji Światy Grozy i ogólnie sprawom okołokonferencyjnym, ale wówczas tak naprawdę nie powiedziałem za wiele z punktu widzenia czytelnika czy recenzenta, a mówiłem o tej książce w kontekście tematu mojego wystąpienia. Uznałem, że warto by uzupełnić tamtą wypowiedź i dopowiedzieć kilka słów na temat właśnie antologii Horego na Roztoczu, Koszmar spoza granicy snów. Tak się jednak złożyło, że w miniony poniedziałek byłem w kinie i obejrzałem Jurassic World, czyli Świat Jurajski i miałem początkowo ograniczyć się do notki na blogu, potem uznałem, że opowiem coś o tym w podcaście, ale też nie chciałem poświęcać na ten film calutkiego podcastu, dlatego dzisiaj dostanę się takie kombo. Zaczniemy od omówienia, mam nadzieję, krótkiego filmu Świat Jurajski, a następnie wspomnę jeszcze krótko o antologii horror na Roztoczu. I myślę, że możemy już zacząć. You, Świat jurajski tak naprawdę nie jest sequelem, niektórzy mówią, że rebootem, remake'iem, jednak myślę, że raczej sequelem starych parków jurajskich. Co do fabuły, to sytuacja przedstawia się następująco. 12 lat po feralnych wydarzeniach w parku jurajskim przedsiębiorcy wrócili na Isla Nublar i otworzyli tam nowy park rozrywki. Odcięli się od tych starych, tragicznych wydarzeń i nazwali go Jurassic World, czyli świat jurajski. Park ten, zarządzany przez Simona Mazraniego, prosperuje całkiem nieźle, żeby nie powiedzieć bardzo dobrze, jednak ludzie przyzwyczajają się do tych atrakcji, które tam są pokazywane, czyli do dinozaurów i chcą czegoś więcej. I tak z roku na rok, czy też co kilka lat wprowadzane są nowe gatunki dinozaurów, jednak w końcu te wszystkie tradycyjne dinozaury już są tam obecne, a nadal istnieje ta potrzeba nowości, czegoś większego, straszniejszego, dziwniejszego, bardziej efektownego, i dlatego w 2015 roku, a więc w czasach współczesnych postanowiono stworzyć hybrydę t z kilkoma innymi gatunkami i wprowadzić ją właśnie na wybiegi ta właśnie krzyżówka, taki dinozaur z probówki został stworzony przez samego doktora Henry'ego Wu i niestety wydostał się na wolność Zabezpieczenia boksu, w którym znajdowała się nasza krzyżówka, były niewystarczające, a właściwie to same zabezpieczenia były w porządku, ale ochrona, osoby odpowiedzialne za ochronę boksu dały ciała, dały się oszukać dinozaurowi. Tak, tak, naprawdę dinozaur oszukał tutaj swoich strażników i ci strażnicy wypuścili go na wolność. Co się dzieje dalej? Wiadomo, dinozaur hasa sobie po całej wyspie, sieje spustoszenie, a nasi bohaterowie starają się go jakoś powstrzymać. We have learned more in the past decade from genetics than a century of digging up bones. A whole new frontier has opened up. We have our first genetically modified hybrid wziął i zrobił nowy dynosór? to nie jest dobre idea. Często 40 metrów wysokie. Myślę, że ona wysokowała się. Wydaje mi się, że w tym labu? Jeżeli chodzi o moją opinię na temat tego filmu, to jeżeli śledzicie fanpage'a Necropolitanu, to wiecie, że jestem na nie. Ogólnie film mi się nie podobał, ale zaraz po kolei wyjaśnię wam, Dlaczego? Jeżeli ktoś się bardzo boi wszelakich spoilerów, nawet w przypadku tego konkretnego blockbuster'a, to w sumie może mnie przewinąć do części o horrorze na roztoczu, gdyż nie da się o tym mówić bez spoilerów, już sam opis zresztą, czy teksty z plakatów, z ulotek, trailer sporo wyjawiają w każdym razie ja nie będę też wyjawiał wszystkiego nie będę zdradzał dokładnie zakończenia kto zginął, kto przeżył i tak dalej jednak krótko wspomnę o kilku różnych liniach fabularnych i tak dalej więc jeżeli ktoś bardzo boi się spoilerów to może lepiej niech przełączy się na drugą część podcastu a teraz niech wie tylko, że ja ten film szczerze odradzam a wszystkich innych cóż, zapraszam do części lekko spoilerowej i lekko wchodzącej w szczegóły Evacuate the island. She's a highly intelligent animal. She will kill anything that moves. Oh, God. Ah! Może zacznę od tego, że przejrzałem sobie recenzję w sieci. Ogólnie oceny w różnych miejscach, na różnych portalach, na IMDb, Filmwebie, Rotten Tomatoes itd. tak są dość wysokie. Opinie są dość pozytywne. To nie znaczy, że się wszystkim ten film podobał, ale jednak większość mówi, że och, takie widowisko. I do tego nie będę się odwoływał. Wspomnę jednak o naszych podcasterach z masy kultury. Michał Kowal napisał recenzję na masakultury.pl i stwierdził w niej, że świat jurajski to dobry, przygodowy blockbuster na wakacje. W komentarzach pod tą jego recenzją drugi, sprowadzący masę kultury Szymon Adamus zauważył, że film od połowy trzyma poziom produkcji ze studia The Asylum, tak, The Asylum a rzeczywistość jest nagina, naginana na bardzo drastycznie na potrzeby scenariusza poziom głupoty wzrasta i ja nie będę ukrywał, że bliżej mi jednak do opinii Szymona w końcu wielkie umysły myślą podobnie poziom głupoty w tym filmie rzeczywiście przerósł moje najśmiejsze oczekiwania i dawno się tak nie wkurzyłem no naprawdę czułem się jak na hobbicie trzecim poziom absurdu nie pozwalał mi się dobrze bawić początkowo jest nieźle Muszę przyznać, że początek daje radę. Poznajemy świat przedstawiony, zwiedzamy sobie park, dostajemy taką dość emocjonującą scenę z raptorami, w której też po raz pierwszy pojawia się Chris Pratt jako Owen. I Chris Pratt chyba jako jedyny przez cały film gra bardzo dobrze i już w tej pierwszej scenie się sprawdza. Daje nam taką krótką dawkę dobrych, fajnych, mocnych emocji. I poznajemy też na początku oczywiście wszystkie inne postacie, partnerującą piatowi Bryce Dallas Howard jako Claire, która okazuje się być taką racjonalną, aż głupiutką panią menadżer w tym parku rozrywki. Panią menadżer, która nie ma czasu dla rodziny, tłumi uczucia, jeszcze traktuje przedmiotowo wszystkie dinusie, jest taka B. Pojawia się jeszcze Vincent Donofrio jako Hoskins, to jest ten zły koleś z brzuszkiem który chce wykorzystać dinozaury jako broń i dużo o tym mówi dużo za dużo i mam jeszcze dwójkę dzieciaków które od połowy filmu będą uciekać przed tą straszną hybrydą która ucieknie na wolność i powiedzmy tyle na razie o tym wstępie to wszystko jako tako jest spójne klimatyczne i daje radę niestety im dalej w las tym więcej drzew i więcej problemów. Scenariusz tego filmu leży i kwicz. Film trwa ponad dwie godziny i moim zdaniem to jest za dużo. Wpakowano w niego za dużo różnych wątków i do tego wszystkie są pełne totalnych idiotyzmów i też niektóre sceny strasznie się dłużą. Film ogólnie od początku katuje nas w takimi monologami czy dialogami o sile przyrody, o przyrodzie z probówki, o modyfikowanej przyro przyrodzie z probówki, o więzi człowieka z przyrodą, o sensie istnienia takich parków, rozrywki jak ten i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście jest istotnym elementem tego typu filmów i to się musi pojawić bo po prostu tak jest, było i będzie ale w takiej ilości, w jakiej dostajemy to w świecie jurajskim, no to jest jednak nieprzetrawialne, przynajmniej dla mnie. Do tego cała ta główna fabuła, no teoretycznie, znaczy nie teoretycznie, ona nie jest zbyt oryginalna. Tak po prostu mamy dinozaury, dzieje się źle dinozaury, czy tutaj akurat głównie ten jeden zaczyna mordować ludzi. Przy czym mamy tutaj możliwość wyeliminowania tego dinozaura teoretycznie na początku, Filmu. Wiadomo, że do tego nie dojdzie, bo wtedy film skończyłby się po, po dużo krótszym okresie czasu niż zakładano początkowo, nie byłby to film pełnometrażowy, ale jak to jest tutaj wyjaśnione? Nie zabijemy tej naszej hybrydy, bo kosztowała wiele milionów dolarów. Pomijam fakt, że skoro to tak cenna hybryda, to powinna być porządnie chroniona, a nie, kurczę, boks otoczony jakimś murkiem i dwóch strażników na krzyż i to wszystko. Ale olaź to. Istotne jest to, że powiedzmy menadżer, osoby zarządzające parkiem, jego właściciel mają do wyboru albo pozbyć się hybrydy za kilka milionów dolarów, albo zaryzykować zniszczenie całego parku, wartego zapewne kilka, jak nie kilkanaście miliardów dolarów, stratę wszystkich innych dinozaurów, czy, no nie wszystkich może, ale wielu innych dinozaurów, zniszczenie całej wyspy, wszystkich obiektów, górcze, utratę koncesji, do tego śmierć wielu ludzi, co najmniej 22 tysiące pozwów do sądu, bo chyba 22 tysiące zwiedzających akurat było wtedy w parku, plus jeszcze wszystkich pracowników, to pewnie z 50 tysięcy pozwów, Plus w ogóle na no jakąś totalną rzeźnię, apokalipsę. No i macie do wyboru. Stracić jednego dinusia za te kilkadziesiąt milionów, albo cały par za kilka, kilkadziesiąt miliardów. Co robicie? No to jest kurczę trochę tak jakby, nie wiem, ktoś miał jakiś krwotok straszny yy, i miał sobie zrobić opaskę uciskową, przez którą straci potem rękę czy nogę, ale uratuje sobie życie, czy nie wiem, gangrena i uciąć właśnie rękę, nogę, albo umrzeć. No tutaj na tej samej zasadzie. No i co oni wybierają? Śmierć. Olać w ogóle wszystko, niech się dzieje, niech się niszczy, niech ludzie giną, ale hybrydy nie zabijemy. Mają siły szybkiego reagowania, ale są tak nieudolne, że to aż boli. Oddział uzbrojony wyrażące prądem pałki tropi hybrydę, bo... no... T, no. Pff, dlaczego by inaczej, tak? I oczywiście daje się pożreć, rozegrać na strzępy i tak dalej. Ludzie oddział szybkiego reagowania nie zauważył, czy nie usłyszał, że przeogromny dinozaur czai się tuż obok w krzakach. No... Ja dziękuję. Zresztą nawet później, gdy inny oddział był lepiej uzbrojony, właściwie to uzbrojony po zęby, to i tak nic się nie zmieniło, bo wyspecjalizowane jednostki stu wspaniali żołnierze, najemnicy nie potrafili trafić wielkiego dinozaura z odległości 100 metrów z bazuki. No, po prostu cudownie. I wiecie, ja rozumiem, że w takich filmach wiadomo, że nie uda się zabić bestii jakoś na początku ale jednak dobrze by było gdyby porażki przeciwników bestii były jakoś uzasadnione a tutaj nie są, po prostu super wyspecjalizowany oddział idzie sobie z jakimiś beznadziejnymi pałkami staje sobie w dżungli i czeka aż ich zabije drugi oddział też staje i chociaż ma bestię na celowniku to czeka nie strzela ani nic, a jak już strzela to nie trafia no przepraszam, ale co to ma być do tego zresztą cała ochrona parku to jest jakaś komedia. Nikt nie zauważył w ogóle, że ta hybryda uciekła praktycznie. Gdy ściana budynku, w którym trzymano pterodaktyle, rozpadła się w drobny mak, to też nikt w okolicy tego nie zauważył. Dopiero gdy pterodaktyl, za przeproszeniem, wleci strażnikowi w dupsko, to ten zauważa, że coś jest nie tak. no To jest tak złe, że aż smutne. Co do kreacji bohaterów, to Chris Pratt daje radę, ale już... Claire, która jest drugą, powiedzmy, główną bohaterką, no coś poszło nie tak. Claire to ma być taka bizneswoman, która nie zdążyła się zakochać i urodzić dziecka, bo poświęciła wszystko karierze i przez to jest jej smutno, ale pracoholizm pozwala jej o tym nie myśleć, tak skupia się na tej pracy i udaje szczęśliwą. I sam koncept jest w porządku, ale ta bohaterka jest taka głupia, niejaka, denna. Ona nie zna wieku swoich siostrzeńców. Przyjeżdżają do niej siostrzeńcy. Ma ogólnie beznadziejny kontakt z rodziną. Ci do niej przyjeżdżają. Ona obiecuje swojej siostrze, że się będzie nimi opiekowała. Nie widziała ich od tam też jakiegoś długiego czasu. Oni przyjeżdżają. Ona nawet nie wiem, czy wie, jak się nazywają. Przytuliła ich. W ogóle wpadła na nich przypadkiem. Chyba ich każe się opiekować nimi jakiejś swojej tam asystentce, praktykantce nie wiem, ale jakiś taki też latce od czapy, która w ogóle się tymi dzieciakami nie zajmuje potem a sama nasza Claire mówi, że jest bardzo zajęta i no nie może się nimi zająć a czym jest tak zajęta? Ja nie wiem, bo ona tam do cholery nic ciekawego, ważnego nie robi. Poszła na jedno spotkanie biznesowe, ale to chyba jeszcze przed spotkaniem z dzieciakami. Trwało tam, nie wiem, pół godziny i po tym spotkaniu ona sobie jeździ swoim jeepem po wyspie i nie robi absolutnie niczego istotnego, co musiałaby wykonać osobiście. W ogóle, no nie, ale jest zajęta tak i nie może się zająć tymi dzieciakami. Do tego ona właśnie traktuje te dinozaury przedmiotowo, nie ma kontaktu z rodziną, ma problemy z emocjami, bla, bla, bla. No i wiadomo, musi dojść do jakiejś przemiany wewnętrznej bohaterki, zwłaszcza, że Claire jest taką love interest dla, dla Prata, dla Owena. No i jak dochodzi do przemiany? Otóż w pewnym momencie, jak już mamy całą tę katastrofę, no to okazuje się, że dzieciaki są w terenie, gdzieś tam na wyspie, gdzie grasuje właśnie ta hybryda. No to Klerk rzuca wszystko w cholerę, opuszcza centrum dowodzenia, jedzie z Owenem, by ratować siostrzeńców. No oczywiste, tak? No chyba każdy się domyślił, że tak to się skończy. No i po drodze mijają łąkę. Mijają łąkę, na łące jest kilkanaście, może kilkadziesiąt martwych lub umierających dinozaurów, i nagle się zatrzymują. Owen wysiada, podchodzi do umierającego brontozaura, bierze sobie jego łepek na kolana i zaczyna go głaskać. Owen trzyma główkę na długiej szyi naszego bryontusia i głaszcze ją. Głaszcze główkę umierającego brontozaura i wtedy kler się wzrusza. I kler oczywiście ma gdzieś nagle to, że jej siostrzeńcy być może gdzieś tam zostają właśnie w tym momencie pożarci przez najgroźniejszego dinozaura ever. Nie, ona sobie płacze patrząc jak Owen głaszcze brontozaura. No ja pierdzielę. No to był już taki poziom absurdu, że w tym momencie straciłem wszelką nadzieję, opuściłem się w fotelu, złapałem się za głowę i zacząłem jęczeć na zasadzie, co to w ogóle jest. W końcu Brontuś zdechł, Claire przeszła przemianę wewnętrzną i można było jechać dalej, ratować siostrzeńców. I... Wiecie, no to już jest jednak pewna przesada. Ja nie będę teraz też wszystkiego dokładnie analizował. Jeżeli ktoś chce się przekonać, jak zły jest ten film, to niech sobie sam pójdzie do kina i przekona się na własnej skórze. Ja tylko powiem jeszcze, że mamy beznadziejne lokowanie produktu. Strasznie długie ujęcia pokazujące logo Mercedesa. Absurdalnie długie i strasznie wkurzające. Ja wiem, że Mercedes zapłacił pewnie dużo, ale ja też zapłaciłem za bilet i bynajmniej nie za oglądanie tego cholernego znaczka. Do tego mamy, nie wiem, teoretycznie nawiązanie fajne do jedynki, ale pokazane w ten sposób, że widzimy laskę biegnącą w szpilkach, którą goni T-Rex i scena mogła być fajna, ale to, że ona biegnie w tych szpilkach, sprawia, że znowu człowiek strzela face palma. Mamy chamską sugestię, że powstanie sequel i to prawdopodobnie pod tytułem Jurassic War, wojna jurajska. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale wszystko na to wskazuje. Do tego w finale rozwiązanie całego problemu przychodzi, gdy jeden chłopiec rzuca tekst potrzebujemy więcej zębów. Co jest znowu podniesieniem poziomu absurdu do maksimum, którego już nie mogę zaakceptować. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten film nie jest przez te głupoty jakoś zabawny, bardziej łatwy właśnie do przełknięcia czy coś, właśnie zwłaszcza, że on nie wie, czym chce być. Świat jurajski nie wie, czy chce straszyć, czy chce śmieszyć, czy wzbudzać smutek, czy jeszcze coś innego. Naprawdę jest taką dziwną, niestrawną mieszanką. Niby mamy te dinozaury straszne, dinozaury są ładne, naprawdę wizualnie ten film jest całkiem niezły ale one nie mają nawet tak naprawdę kiedy przestraszyć. Ta pierwsza scena z raptorami na początku jest emocjonująca, ale potem reszta już jest byle jaka. Mamy trochę scen takich bardziej zabawnych, z jakimś małym komizmem sytuacyjnym, z jakimś niby śmiesznym tekstem, ale one są wrzucane tak jakoś niezgrabnie. I no kilka razy się uśmiechnąłem, ale no wiecie bez jakiegoś większego entuzjazmu. Mamy też sceny takie niby bardziej smutne, melodramatyczne. W pewnym momencie pojawia się wątek rozwodu rodziców naszych dwóch y, młodych bohaterów. Po prostu chłopcy zaczynają rozmawiać o tym, że ich rodzice prawdopodobnie się rozwodzą, no i tam jest im smutno. Bardzo z tego powodu. Ale do tego potem nie ma żadnego nawiązania. To się po prostu nagle pojawia, wprowadza taką właśnie niby smutną atmosferę i znika. Po co to jest? Nie mam bladego pojęcia. Jakby tego było mało, film też nie wie, czy chce być czymś nowym jako kolejna część serii, czy też nie. Mamy tutaj masę nawiązań do poprzednich filmów. Naprawdę bardzo, bardzo dużo mamy kopie niektórych scen. z tych nawiązań... Ja nie chcę tego wszystkiego wyliczać, ale na przykład trafimy do tego centrum turystycznego z pierwszego parku jurajskiego. Nasi bohaterowie będą jeździli tym samym Jeepem, którym jeździł John Hammond, właśnie w pierwszym parku jorajskim i dużo jest tego typu elementów, ale właśnie też z jednej strony to są smaczki, ale mnie irytowały, bo było ich, chyba wręcz, trochę za dużo i pokazywały mi też, że ten film tak naprawdę żeruje trochę na popularności wcześniejszych parków jorajskich, a sam od siebie nie daje za wiele nowego ani dobrego. I właśnie... Film zdaje sobie sprawę z tego, że jest kontynuacją serii w jakiś tam sposób kultowej. Pojawia się w nim m.in. taka scena, w której jeden z bohaterów drugoplanowych, powiedzmy, nosi t-shirt z logo pierwszego parku jurajskiego i mówi, że taki używany t-shirt kosztuje w świecie filmu 150 dolarów. Nowy 300 dolarów, a więc jest w cenie. I poza tym ta hybryda dinozaura w teorii ma być większa, bardziej niebezpieczna, bardziej głodna, bardziej złośliwa, posiadająca więcej zębów. I w praktyce to jest po prostu T-Rex z lekko zmienionym wyglądem i lekko zmienioną nazwą. A cała reszta to jest taki slogan tylko, marketingowy, pis na wodę. I tak samo jest z tym filmem. On tak naprawdę jest takim w teorii większym, lepszym, bardziej efektownym Parkiem Jurajskim, ale w praktyce no to jest to, co było kiedyś tylko troszkę tam podrasowane, ale też przez to jakieś takie byle jakie. To jest właśnie hybryda Parku Jurajskiego i elementów blockbusterów z ostatnich lat, tego do czego przyzwyczaiły nas blockbustery. Do tego w filmie ktoś zauważa, że w dzisiejszych czasach widok z tego zaura nie wzbudza już w nikim większych emocji, i w związku z tym trzeba stworzyć coś nowego, coś bardziej efektownego, bo interes musi się kręcić. I tak wygląda filozofia twórców tego filmu. Nieważne co stworzymy, ważne by było efektowne lub też efekciarskie i by hajs się zgadzał. Niech nam to rozdóbczy cały park za przeproszeniem, w domyśle franczyzę, byleby była kasa. I wiecie, te komentarze padają prosto z ekranu, dosłownie niemalże. Dlatego jestem w stu procentach pewien, że twórcy musieli mieć świadomość tego, że zostanie to odebrane jako taki metakomentarz. Tak? W dzisiejszych czasach nikt już się nie zachwyci zwyczajnym właśnie tyranozaurem czy steguzaurem, więc trzeba stworzyć coś nowego. I to ma być efektowne, efekciarskie, bo musimy na tym zarobić kasę. I twórcy filmu właśnie postępują według takich zasad. Szkoda tylko, że nie załapali, że ta hybryda w filmie, do której Odnoszą się te zasady. Ostatecznie zostaje zjedzona na kolację. Po prostu zdycha sobie w końcówce. I to no, tak dość gwałtownie. O co chodzi? Ta hybryda, czyli w drogi Jurassic World, świat jurajski, pada. Nie będę mówił w jaki sposób, żeby wam nie odbierać tej drobnej niespodzianki, ale pada. Dla mnie tak samo ten film jest porażką, która w końcówce zdechła sobie. I myślę, że już i tak za długo mówię o tym filmie, więc na koniec powiem tylko tyle, że jestem na nie, wręcz bardzo na nie. I na tym zakończę. Boże, czy ty to widzisz? Troszkę się rozgadałem o tym świecie jurajskim, a teraz czas w końcu na książkę. I zajmiemy się właśnie horrorem na Roztoczu, koszmarem spoza granicy snów. Czym jest ta antologia? Może posłuchajcie jak była reklamowana, gdy trafiła do serwisu Polak Potrafi. 11 autorów, 13 ilustratorów, 17 mnożących krew w żyłach opowieści rodem z, z Roztocza. Wszystko to inspirowane z nami jednego człowieka. Horror na roztoczu. Koszmar spoza granicy snów. Książka, przy której będziesz bał się zasnąć. Dostępna jedynie w sprzedaży na www.horrornerostoczu.pl. Tutaj tylko taka mała adnotacja. Ta antologia dostępna jest już od dłuższego czasu w różnych księgarniach internetowych. Ich listę znajdziecie na stronie całego projektu horror na roztoczu.pl widziałem ją też na Allegro na Allegro można ją zgarnąć już od 26 zł razem z kosztami wysyłki więc nie tak dużo i tak jak mówiłem książka trafiła najpierw jako projekt na stronę do serwisu Polak Potrafi i tam postulowano kwotę 750 zł a zebrano w sumie 2706 zł więc projekt uzyskał no, niby nie ogromna, ale też nie małe wsparcie i dzięki temu powstała ta pierwsza antologia 352 strony 17 opowiadań czcionka wcale nie taka duża i jest co czytać tam wsparłem ten projekt, swoją drogą, co zabawne ja tę książkę dostałem, położyłem na półeczce i gdy w końcu po nią sięgnąłem zacząłem czytać, no i na początku mamy podziękowania i czytając podziękowania tam są wymienione właśnie nazwiska osób, które wsparły projekt i tak czytam Szymon Szymas cieśliński i w pierwszej chwili się zastanawiam, o ja, a skąd to się tu wzięło? <głosł> Dopiero po chwili załapałem, że kurczę, przecież stary, wsparłeś projekt, to tu jesteś. Ja w każdym razie wsparłem i nie żałuję, bo ogólnie ta antologia w moim odczuciu jest zbiorem tekstów raczej udanych. Mam wrażenie, że zazwyczaj, gdy mam antologię kilkunastu tekstów to powiedzmy, ze 2, 3 są takie, naprawdę bardzo dobre, ze 2, 3 są totalnie beznadziejne, a reszta jest taka sobie średnia. A tutaj naprawdę z większości tekstów byłem zadowolony, z lektury większości tekstów. I początkowo myślałem o tym, by jakoś bardziej, szcz bardziej szczegółowo to analizować, ale doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu, bo psułbym wam tym zabawę, dlatego teraz tylko biorę książkę do ręki i krótko. Przelecę spis treści i o każdym opowiadanku powiem wam tylko zdanko dwa, byście wiedzieli, czego się po nich spodziewać. Nazywam się Łukasz Kiełbasa. Jestem pomysłodawcą projektu Horror na rostoczu. Wraz z dziesięcioma innymi pisarzami i trzynastoma ilustratorami stworzyliśmy zbiór 17, Naprawdę mocnych opowiadań grozy. Ale to nie wszystko. Na tym etapie ty także możesz mieć wpływ na treść książki. Możesz wystąpić jako postać epizodyczna. Albo akcja może dziać się w twojej miejscowości. Zaintrygowany? Znajdziesz nas na horror na roztoczu.pl. Kościół to opowieść o dwóch chłopcach, którzy kierowani ciekawością odwiedzają pewien stary kościół. No a wiadomo, ciekawość to pierwszy stopień do piekła, nie kończy się to dla nich niczym przyjemnym. Szambo to opowieść właśnie o mieszkańcach domu, w którym coś dziwnego żyje sobie w Szambie. Coś tam słychać, jakieś dziwne ogłosy w rogach, i okazuje się, że znajduje się tam coś specyficznego. Wichura i Powódź, ciekawa opowieść o burzy, która nawiedza pewną małą miejscowość i deszcz, woda zalewa całe terytorium. W tej miejscowości znajduje się jedno wzgórze i na tym wzgórzu domostwo i wszyscy mieszkańcy udają się do tego domostwa. Tam akurat znajduje się syn byłego mieszkańca, byłego właściciela tego domu i przygarnia tych wszystkich potrzebujących pod swój dach, przy czym po pewnym czasie okazuje się, że ci mieszkańcy z pewnego powodu obracają się przeciwko facetowi, który w gruncie rzeczy uratował im życie, a ten uwięziony w tym domu na wzgórzu wokoło już panuje powódź musi no jakoś sobie z tym fantem poradzić. Pająk no to historia właśnie o naszym ośmionożnym przyjacielu. Jeżeli ktoś cierpi na arachnofobię, to może niech sobie akurat ten tekst odpuści. Kolejny tekst pamiętnika kamerzysty. Historia o wizycie w nawiedzonym zamku. W sumie to historia, która zrobiła na mnie dość duże wrażenie. Ja przede wszystkim zaskoczyła mnie, nie spodziewałem się tego, co tu stałem. Muzyczny wagon. Opowieść o właśnie tajemniczym wagonie, który pojawia się znikąd w, pewnym, w pewnej miejscowości i przenosi chłopca do pewnej takiej baśniowej, fantastycznej krainy, gdzie, o ile mnie pamięć nie myli, pewien krasnal kradnie dźwięki i głosy wszystkim mieszkańcom. Dom we mgle, opowieść o właśnie takiej bardzo specyficznym domostwie, w którym przestrzeń się rozszerza i które jest strzeżone przez pewną tajemniczą postać bestia opowieść o mutantach krasujących wieczorami po zamościu, chmura hmm. historia powiedzmy przejścia do takiej alternatywnej rzeczywistości, do odbicia naszej rzeczywistości z Bagien, tutaj ponownie mam do czynienia z czymś rodzaju takich ludzi, mutantów, cierpiących na pewną bardzo specyficzną przypadłość. Milczące miasteczko... Kurczę, nie wiem, czy da się to streścić bez spoilerów. To jest dość specyficzna historia. Też raczej polecam, ale teraz nic wam nie powiem, bo tak na szybko nie wymyślę niczego, a nie chcę za wiele zdradzać polowanie. To taki manhunting, ale bardzo specyficzny. Brutalna zabawa opowiada nam o hmm, takiej grze, w której stawka jest dość wysoka i w której gracze muszą rekrutować nowych zawodników, by przeżyć. Willa zapomnienia, opowieść właśnie o znowu willi, domu, w którym czas biegnie troszkę inaczej. Ukraina opowiadanie o podróży na ukraińską część roztocza, która jak się okazuje rządzi się zupełnie innymi prawami niż polskie roztocze. Dosłownie i w przenośni rządzi się innymi prawami i jest zamieszkiwana przez pewną tajemniczą istotę. I ostatnie opowiadanie świadomość to akurat nie do końca horror, to takie troszkę sci-fi może opowieść o przyszłości, w której istnieje możliwość zgrywania ludzkiej świadomości do pliku cyfrowego na komputer i opowieść o tym, co się wydarzy, gdy wystąpi jakiś problem techniczny przy takim zgrywaniu świadomości. I to jest 17 opowieści, do tego jeszcze całość jest spięta taką klamrą narracyjną. Trochę jak w antologiach filmowych mamy... Taką jedną opowieść ramową, prostą, ale całkiem przyjemną, sympatyczną. I powiem wam, że na te 17 opowieści, no nie wiem, może te dwie ostatnie troszkę mniej mi się podobały. Znaczy ta ostatnia to nie do końca horror. Ta Ukraina może już mi się minimalnie dłużyła, bo ja ten zbiór też łyknąłem dość szybko. Jak zazwyczaj tam bardzo wolno, tak to przeczytałem w dwa wieczory ale ogólnie byłem bardzo zadowolony i naprawdę nie było takiego opowiadania, po którym powiedział Boże, jakie to było słabe, beznadziejne czy coś takiego, a po większości z nich no przechodzimy do następnego z uśmiechem na twarzy z takim poczuciem satysfakcji to oczywiście nie jest nic jakoś ultra wybitnego, to nie jest antologia, nie wiem, pisana językiem poego z wizjami rodem z kingowską narracją i tak dalej nie, ale jest to zbiór interesujących, sprawnie skonstruowanych i równie sprawnie napisanych tekstów. Przede wszystkim jest to zbiór zróżnicowanych tekstów. I to zarówno pod kątem tematyki, jak i klimatu, narracji języka. I w moim odczuciu jest to zbiór dobry, który warto posiadać we własnej biblioteczce i ogólnie warto wspierać takie inicjatywy. Jakiś czas temu... Bodajże na przełomie lutego i marca na Polach potrafi pojawiła się zbiorka na drugi tom antologii. i tę drugą część również udało się sfinansować. Ja też tam dołożyłem malutką cegiełkę nie za dużo, ale jednak. I tym razem tylko lekko przekroczono próg minimalny. Proszono o 3739 zł. otrzymano 3893 zł, a więc tylko 150 zł więcej niż postulowano, ale ważne, że się udało. Ja tam się cieszę, bo jeżeli ta druga antologia będzie trzymała poziom pierwszej, to, no to będzie to dobra antologia. I co ważne, projekt Horror na Roztoczu to nie tylko te dwa tomy zbiorów opowiadań, ale też inne inicjatywy. Jeżeli ktoś z moich słuchaczy mieszka w województwie lubelskim w okolicy Roztocza, a najlepiej blisko Zamościa, to powinien odwiedzić stronę Horror na Roztoczu. Może też napisać do organizatorów i zapytać, co tam planują w najbliższej przyszłości, bo wiem, że Łukasz Kiełbasa i też pisarze i inni ludzie, z którymi współpracuję, organizują co jakiś czas różne mniejsze, większe inicjatywy, spotkania autorskie, ale też na przykład warsztaty tworzenia opowieści niesamowitych. Nie brałem w tym udziału. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda, na ile jest to interesujące, ciekawe, przydatne i tak dalej, ale no jako inicjatywa wydaje się być czymś ciekawym, więc jeżeli macie okazję, to może spróbujcie i dajcie znać, co o tym myślicie. A ja już chyba powoli będę kończył. Jak zawsze w przygodzie musi panować równowaga, świat jorajski był beznadziejny, ale za to horror na roztoczu, całkiem niezły i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 No się maskuje. Słuchaj, ja w tego podcastu dzwonię. E, tak, widziałem. E, nie, nie próbowałem jeszcze tej chrupiącej sałatki. E, Albo ja ci wiem, ja nie, nie mam pojęcia z jakiej firmy te bakalie są. Po prostu wziąłem jakie były tam w markecie, nie za drogie i tyle. To ci tam sprawdzę, potem prześlę. No słuchaj, a teraz e, powiedz mi, my nagrywamy w końcu to Barbarzyńskie studio dźwięku? No, Barbarzyńskie? A no, może i Barbarzyńskie, nie wiem. Nagrywamy czy nie? Hmm. Słuchaj, no to weź daj mi znać do końca tygodnia, co? No, weź, napisz mi czy coś. No, spoko. No, dobra, smacznego. No, hej.